Witajcie serdecznie w 28. Misterium Grozy, po tej stronie mikrofonu Krzysztof Korsarz-Biliński, a za nami również pierwszy z dwóch utworów, jakie dzisiaj przygotowałem dla naszej audycji. Zespół Gortaur to ludzie pochodzący z moich dawnych rodzinnych okolic, czyli Nowej Rudy i Kłocka na Dolnym Śląsku. Tam też istnieją już od ponad chyba czy około 20 lat i zwieńczeniem ich działalności muzycznej jest właśnie wydany album pod tytułem po prostu 20 w zapisie rzymskim. Jak dobrze wiecie, nazwa Gortaur pochodzi od mitologii Tolkiena i oznaczała nie kogo innego jak samego Saurona. W samej polskiej muzyce podziemnej, można tak powiedzieć, zespołów Gortaur było przynajmniej dwa. Jednym z nich jest właśnie ten, który usłyszeliście przed chwilą i który oscyluje w ramach muzyki gotyckiej z naleciałościami metalowymi. I jak mam nadzieję, też sami dobrze usłyszeliście, łączy te dwa gatunki bardzo interesująco, a ich zmysł melodyczny wykorzystane instrumentarium tworzą taki niesamowity klimat. Utwór, którego mieliśmy okazję wysłuchać, to jedna z nowszych kompozycji zespołu, Room After Room, utwór otwierający wspomniany album. A co dzisiaj otwierać będzie nasze Misterium Grozy? Mamy dzisiaj dwa główne tematy audycji i właściwie na nich się chyba skupię, bo audycja bądź co bądź poprzez omówienie tych książek no, urosła trochę do rozmiarów, jakich ostatnio Misterium Grozy nie przybierało. Pierwszą z książek omawianych będą chwile ostateczne Marcina Gryglika, debiutancka powieść autora, która naprawdę zrobiła na mnie dobre wrażenie i jestem raczej nastawiony w ocenie na tą książkę na tak. Druga z pozycji omawianych w dzisiejszej audycji to antologia City 3. Jak to z antologiami bywa, ma się nie lada, kłopot, co tutaj o takich utworach opowiedzieć. Postarałem się zrobić to w sposób trochę usystematyzowany, w takiej roboczej wersji. Mam nadzieję, że ten pomysł przypadnie wam do gustu i będziecie mogli z interesującym zaangażowaniem wysłuchać tego, co w City 3 jest dobre, a co trochę kuleje. Suma summarum, opinia moja jest pozytywna, no ale... Przyszło mi też wytknąć kilka takich mankamentów, które może nie tyle są man mankamentami antologii, co zwróceniem uwagi na to, że niektórzy autorzy powinni postarać się do takiej pozycji jak City 3 trochę bardziej. Zapraszam więc tym samym na wspomniane 28. Misterium Grozny. Z Marcinem Gryglikiem spotkałem się po raz pierwszy na tegorocznym Kwasonie, gdzie był gościem panelu debiutantów, które miałem przyjemność prowadzić. W czasie tego panelu powiedziałem też Marcinowi, że w moim odczuciu książka Chwila Ostateczna, o której będziemy właśnie mówić, to książka, w której zawierają się poza elementami thrillera i horroru również wątki takie... Marcin był tym zaskoczony, ja myślę, że niesłusznie i że część z czytelników również będzie miała takie wrażenie, że w książce tej coś postapokaliptycznego ma miejsce. Sam tytuł Chwile Ostatecznej już w jakiś sposób kieruje nas ku takiemu właśnie wnioskowi. Fabuła bowiem Chwil Ostatecznych mniej więcej z prowadza się do tego, że miasteczko Boguty, miejscowość fikcyjna, wymyślona przez autora, nieistniejąca naprawdę, nagle staje się odcięte od świata. Zupełnie odcięte w taki dziwaczny sposób, że każdy, kto chce opuścić Boguty, Tuż po chwili po prostu wraca do nich jakimś takim dziwnym zrządzeniem losu. Ma to miejsce w przypadku na przykład wyjazdu samochodem, kiedy to jadąc prostą ulicą, nigdzie nie zakręcając, nagle zamiast oddalać się od bogut, wracamy do nich z powrotem, widząc tabliczkę miejscowości. Tak samo jest w przypadku jakiejkolwiek innej, próby ucieczki z tego miasta, co na przykład ma miejsce w przypadku kilkunastolatków chcących zarejestrować, jak, w jaki sposób to się odbywa. Oni też próbują wydostać się pieszo przez las, nie udaje im się, nie udaje się też kilku innym bohaterom opowieści w żaden sposób, który jakkolwiek tylko wpada im do głowy. Tak mniej więcej zarysowuje się główny szkielet fabuły Chwil Ostatecznych. Właśnie to, odcięte od świata miasteczko, do którego nikt nie wjeżdża i nikt się z niego nie wydostaje. Wspomniałem o takim klimacie postapokaliptycznym, bowiem przejawia się on na kartach tej powieści w sposób taki, że odcięte miasto, że miasto odcięte od świata pozostało zupełnie samemu sobie i wielu jego mieszkańców w czasie właśnie nawet samej książki zastanawia się, czy to nie jest pewnego rodzaju właśnie koniec świata, więc pewnego rodzaju apokalipsa. Zresztą sam tytuł, chwile ostateczne, pojawia się też w środku książki, w czasie, gdy ksiądz, jeden z głównych bohaterów, ocenia sytuację, w jakiej znalazły się Boguty, jako taką biblijną, czyli biblijne były dni ostateczne, a on w pewien sposób jakby przewidując to, co nadejdzie, mówi już nie o dniach, ale o chwilach ostatecznych. To jest jeden z elementów powieści. Drugi element powieści to coś w rodzaju thrillera, można by tak powiedzieć. Thrillera, który ostatecznie przeradza się w prawdziwy horror. Mówimy tutaj o seryjnym mordercy, który już od samego początku pojawia się w naszej powieści, a jego psychopatyczne skłonności dążą do tego, że... Z ludzkich skór chce on stworzyć jakby swój własny dom. Tworzy kolejno fotele, kanapy itd. itd. Oczywiście, aby osiągnąć ten swój cel, musi wypatroszyć każdego z, ze złapanych, porwanych ludzi. No i oczywiście sprawia mu to również niewysłowioną przyjemność. Jego psychopatyczne skłonności właśnie mają się ku temu, ażeby z ludzkich skór dokończyć własne dzieło, takie designersko-domowe, można powiedzieć. Gdybyśmy mieli tutaj do czynienia tylko z samym psychopatą, z pewnością można byłoby mówić o thrillerze. Jednak to, w jaki sposób ewoluuje ta postać w czasie odkrywania kolejnych kart powieści, zmierza ku temu, że odkrywamy prawdziwy horror. Mamy więc w chwilach ostatecznych pewnego rodzaju dziennikarskie śledztwo, gdyż wszystko zaczyna się mniej więcej od tego, że głównym bohaterem, takim naprawdę głównym, głównym, a za chwilę powiem dlaczego tak mówię, jest Konrad Górski, redaktor jednego z czasopism, w którym był odpowiedzialny za serię artykułów dotyczącą właśnie owego seryjnego mordercy psychopaty, który mordował ludzi i z ich skór właśnie tworzył swoje przedmioty użytku codziennego. UF-redaktor, o którym wspomniałem, w czasie trwania dziwnych wydarzeń w Bogutach, szybko w Spada na może nie tyle trop, co na uświadamia sobie właśnie, że boguty, pomimo strasznej przypadłości, czyli odcięcia ich od świata, muszą jeszcze borykać się z tym, co zamknęło się w bogutach razem z mieszkańcami czyli właśnie z tym psychopatycznym wyprawiaczem skór, jak też nazywają go gazety i sami, później ludzie. Dlaczego też mówiłem tutaj o Konradzie Górskim jako takim głównym, głównym bohaterze? Zrobiłem to dlatego, bo dużo opinii, które czytałem na temat chwil ostatecznych, zarzuca autorowi, jakoby w książce tej nie było głównego bohatera, że ilość bohaterów jest przytłaczająca, że ich szkice, rysy psychologiczne czy też właśnie taka osobowość jest strasznie spłycona i większość bohaterów po prostu jest, bo jest pełnią pewne role, mają pewne, można powiedzieć, stereotypowe cechy i to by było na tyle. Z tym zgodzę się po części, bo u Marcina tak jest czasem, że część bohaterów, z którymi mamy do czynienia, staje się jakby taką kalką tego, co już może gdzieś znamy, nie tylko z powieści, ale nawet też ogólnie mówiąc z życia. Jednak nie zgodzę się z tym, że nie ma głównego bohatera, ponieważ głównym bohaterem jest Konrad Górski, a z tego też powodu, że kiedy kończymy książkę, dochodzimy do jej finału, wiemy, że nasz główny bohater, Konrad Górski, jest najbliższym, można powiedzieć, przyjacielem drugiego głównego bohatera tej powieści, którego wam nie chcę tak od razu bezczelnie, bezpośrednio zdradzić. Chwile ostateczne są książką, debiutem Marcina Gryglika i to debiutem, który ja uważam za bardzo udany. Owszem, znam też zarzuty, które stawia się tej książce. Mówi się o tym, że jest w pewien sposób wtórna, że lepiej już jakieś wyświechtane elementy horroru i fantastyki w... ze sobą po prostu, ale według mnie lepi to w taki sposób, że wychodzi z tego całkiem zgrabna, powieściowa całość. Owszem, chwile ostateczne przypominają nam takie książki czy też seriale, bo trochę taka serialowa, można powiedzieć, jest ta powieść, takie seriale jak Miasteczko Wayward Pines, czy też po prostu serial i książkę Stephena Kinga Pod Kopułą. Tam również są miasteczka, które są oderwane od świata i muszą, że tak powiem, z własnymi problemami zmagać się sami. Podobnie jest w Bogutach. Jednakże czas trwania całej powieści, czas trwania akcji to zaledwie tydzień. W tydzień, w tydzień czasu nic za bardzo nie można jakby stworzyć tutaj akurat muszę stanąć w obronie Marcina Gryglika, aczkolwiek zarzuty stawiane przez co niektórych o tym, że w książce Gryglika bohaterowie są właśnie nie do końca jakby prawdziwi z tego powodu, że gdyby faktycznie nastąpiła sytuacja, w której okazuje się, że z miasta nie można wyjechać, myślę i ja również tropem innych opiniotwórców, że wtedy wybuchłoby dużo większa, wybuchłaby dużo większa panika na na dużo większą skalę. Myślę, że tak zgrabnie i ładnie, jak to zostało tutaj przedstawione, sytuacja by się chyba wcale nie potoczyła. Jednak pewnego rodzaju prawdopodobieństwo, że wszystko potoczyłoby się tak, a nie inaczej, też istnieje i wcale Marcin Gryglik nie położył tego tematu w zupełności. Jest też jedna najważniejsza rzecz, kiedy czytamy książkę Chwile Ostateczne, łapiemy się na różnego rodzaju właśnie tak zwanych potknięciach autora. Jednakże, kiedy docieramy już do końca powieści, odkrywamy tajemnicę tego co, jak i dlaczego, jesteśmy w stanie wytłumaczyć również postępowanie wielu innych bohaterów. Zdajemy sobie sprawę, dlaczego tak wszystko mogło się potoczyć, dlaczego tak, a nie inaczej reagowali różni ludzie, Gryglikowi udało się to akurat wytłumaczyć bardzo rzetelnie i prawdopodobnie. Zresztą muszę powiedzieć, że całość jakby powieści jest napisana w bardzo zgrabny sposób, z tego powodu, że odkrywając tajemnicę tego, co dzieje się w miasteczku Boguty, robi to Marcin Gryglik nie w sposób taki bardzo bezpośredni. Owszem, czytając książkę, już też mniej więcej od połowy domyślałem się, co, jak i dlaczego się dzieje, jednak Marcin ciągle pozostawiał tą nutę niepewności. Ciągle była jakby taka możliwość, że jednak coś da się wyjaśnić, że nie będzie to jakby kierowało się tym tropem, który już gdzieś zasiał się we mnie. No ale mimo wszystko, mimo tego, że Marcin próbował odwieść nas od jakby rozwiązania, które już świtało nam w głowie, to rozwiązanie jednak okazało się ostatecznym i takiego mocnego zaskoczenia jakby w książką Marcina Chwilami Ostatecznymi przynajmniej ja nie miałem. Nie ma co jednak ukrywać, że samą książkę czytać naprawdę bardzo łatwo. Jest napisana prostym językiem, nie ma tutaj specjalnie jakiejś wyjątkowej stylizacji poetyckiej. Może też dlatego, że sam Marcin jest dziennikarzem i gdzieś tam może ten styl taki skrótowy, rzetelny udzielił mu się i dzięki temu dostaliśmy powieść napisaną właśnie tak konkretnie. Oczywiście nie obyło się bez pewnego rodzaju zgrzytów, jak ja to nazywam, które gdzieś w czasie powieści raziły. Raziły mnie na przykład um, opisy zmniejszającego się miasteczka. Chodziło też bowiem o to, ja tutaj akurat w Misterium Grozy nie uciekam od spoilerów. Czasami właśnie spoileruję niektóre elementy książek, więc mam nadzieję, że słuchacze nie mają mi tego za zła, a jeżeli chcą sobie zaoszczędzić moich tutaj wyjaśnień, zawsze można odsłuchać audycji dopiero po lekturze i wtedy ze mną ewentualnie podyskutować, na co ja jestem zawsze otwarty. Mówiąc tutaj jednak o tych zgrzytach w książce Marcina Gryglika, to mamy do czynienia z takim elementem, że każdego dnia miasteczko Boguty staje się mniejsze. Mniejsze poprzez to, że znikają pewne budynki, znikają ulice. Po tych budynkach pozostają ślady w takim w mniej więcej wydaniu, jak właśnie kilka gruzów, odłamki szkła i tym podobne. Tak więc mamy jakby, no, widząc oczami bohaterów, widzimy, że jakieś budynki zniknęły, ale zostały jakby zmiażdżone. One nie zniknęły tak, że wyparowały, ale po prostu miasteczko trochę składało się jak jakieś puzzle, które ciągle się zacieśniają. Opisując jednak tę sytuację, Marcin Gryglitz zbyt często powtarza sam siebie i to było takie trochę drażniące, że ze trzy razy spotkałem się z niemalże skopiowanym opisem pop z poprzedniego dnia, kiedy to bohaterowie natknęli się na taką właśnie anomalię w swoim miasteczku. No i sami też nie będąc specjalnie tym zaskoczeni, jakby nie przeraża ich ta, ta sytuacja, co było może trochę dziwne, a jeżeli chodzi właśnie o samo znikanie budynków, to można było to w jakiś sposób inny trochę przedstawiać, ażeby nastrój ten grozy, tej niesamowitości bardziej narastał. Powtarzając opisy trochę jak taką, taki light motive, wydaje mi się, że to nie był do końca udany efekt. Z kolei, jeżeli chodzi o samych bohaterów powieści w kontekście zakończenia utworu, mamy tutaj bardzo interesujący motyw braku pamięci jakby wśród właśnie wspomnianych bohaterów książki. Oni nie wiedzą dokładnie, jak na przykład ci, którzy przyjechali do Bogut, nie wiedzą, jak się tam znaleźli, z jakiego powodu dokładnie oni się pojawili. Różnego typu właśnie taka pustka w głowie stanowi interesujący wątek w książce. Wątek, który w kontekście zakończenia wiele nam wyjaśnia. Zresztą na trop taki naprowadza nas Marcin także w chwili, kiedy jeden z bohaterów stara się odtworzyć płyty DVD z filmami, które uwielbia, ponieważ nie za bardzo pamięta o czym były, a chciał spędzić wieczór właśnie na oglądaniu jednego z klasyków grozy. No i nie udają mu się to oczywiście, płyty nie, nie chcą się odtworzyć, żadna z tych płyt, ale wtedy, kiedy jak już wspominam, docieramy do końca książki, wszystko układa nam się w całość i wiemy, dlaczego też tak było. Marcin Gryglic poza tymi tropami, które prowadzą jakby do głównego tematu, czyli odciętego miasteczka od świata, ma też pewien element, który ja uważam, że został zaczerpnięty dość tak wyraźnie z literatury Stephena Kinga. Stephen King w wielu swoich książkach piętnował pewnego rodzaju religijny fanatyzm. Religijny fanatyzm związany w większości z religią katolicką i takim zrywem właśnie wręcz psychotycznego fanatyzmu. Pojawia się on też właśnie na kartach książki Marcina Gryglika. Pojawia się w chwili, kiedy to taka psychoza religijna zaczyna opanowywać zwolenników księdza Marianowicza. On jest tutaj Podobnie nawet jak skojarzyło mi się kobieta z marketu w opowiadaniu Mugła Stephena Kinga, on jest pewnego rodzaju właśnie katalizatorem takiej psychozy religijnej w miasteczku. Jednoczy ze sobą, powiedzmy, tych właściwie myślących, którzy oczywiście później dokonują sądu na tych o których twierdzą, że są sługami szatana. Wątki religijne oczywiście pojawiają się w chwilach ostatecznych i nie są tutaj oczywiście wątkami znikąd. Sytuacja, w jakiej znalazło się miasteczko, ma jakby dwa swoje wyjaśnienia, wyjaśnienia w czasie książki. Jedno z wyjaśnień stara się pójść w stronę fizyki i światów alternatywnych. Mamy tutaj do czynienia z nauczycielem uczącym właśnie fizyki w Bogutach, on dochodzi do takich wniosków. No a drugim wnioskiem jest oczywiście wniosek księdza Marianowicza wspomnianego, który to ocenia, że mamy do czynienia z apokalipsą, że piekło chce teraz sprawdzić bohaterów, no i oni oczywiście muszą dokonać walki z tym diabłem, który nawiedził Boguty i oczywiście wygrać w imię Boga. Ten kingowsko kojarzący mi się motyw jest też bardziej przesunięty trochę w stronę również polityczną. Mamy bowiem w Bogutach Radę Miasta i mieszkańców, którzy mocno angażują się w działania tej rady właśnie w chwili, kiedy Boguty nawiedza ten niecodzienny problem. Patrząc na zachowanie postaci w książce, można też łatwo pomyśleć, że Marcin Gryglik starał się pokazać też pewnego rodzaju przywary społeczne, czyli to, jak silnie ludzie dają sobą manipulować w skrajnych przede wszystkim sytuacjach. Ta manipulacja oczywiście tworzy polaryzację miejskiego społeczeństwa No i dzięki temu mamy naprawdę ogromny i krwawy konflikt zakończony w potworny i niewyobrażalny wręcz sposób, co też jest trochę takim pewnego rodzaju naciąganiem, według mnie naciąganiem fabularnym. Naciąganiem z tego powodu, że bardzo mało prawdopodobne, żeby polska policja nie stykająca się na co dzień z takimi sytuacjami nagle zaczęła zachowywać się jak serialowa amerykańska policja. Tutaj akurat są plusy i minusy tego chwytu literackiego, czy też w ogóle Chwytu zastosowanego przez Macina Gryglika, ponieważ w książce jest on dosyć atrakcyjny, ale jeżeli porównujemy fikcję i rzeczywistość, no jest to dosyć mocno naciągane. Ale jak wspomniałem, Elementy takie, jak na przykład też bunt pewnego rodzaju żulerii bezdomnych, którzy, zazdroszcząc bogatym ich miejsca w świecie, nagle postanawiają zrobić z tym porządek i wyrównać rachunki, to wszystko jest elementem bardzo, bardzo. Interesującym czyta się to całkiem ciekawie, przyjemnie, i dzięki temu akcja w książce naprawdę jest um, dosyć szybka i, tak jak mówiłem, napisana w sposób bardzo, bardzo zgrabny. Tutaj, jeżeli chodzi o część opinii, że książka jest nudna, przegadana, ja uważam, że nie. Owszem, jest sporo dialogów, jest sporo takich właśnie um, rozmów, które starają się. W jakiś sposób wyjaśnić sytuację w Bogutach, starają się odnieść do tego, co się dzieje. Ludzie ze sobą rozmawiają, ale według mnie nie ma rozmów pustych i niepotrzebnych. Zawsze któreś z nich kreują pewną wizję czy też punkt widzenia na zastaną rzeczywistość różnych osób i dzięki temu osoby, postacie książki są fakt dosyć płytkie, ale ich żonglowanie nimi jest według mnie atrakcyjne. Pomimo tego, że jest ich naprawdę wiele, to cóż, patrząc na to, że sytuacja dotyczy całości miasteczka i Marcin w jakiś sposób chciał stworzyć element takiego totalnego zagrożenia, musiał on być przedstawiony z punktu widzenia wielu bohaterów. Właśnie tak jak mówiłem, nie są oni głównymi bohaterami, ale przejawiając się na kartach książki są istotni. I tak naprawdę, kiedy spojrzę się na całość już z dystansu, nie ma ich aż tak wielu. Maniera może jest tutaj akurat negatywna, do której mógłbym się przyczepić, taka, że Marcin zbyt często... Opisując zdarzenia w książce używa pełnego imienia i nazwiska bohaterów, co w jakiś sposób staje się z czasem pretensjonalne, ale można się do tego przyzwyczaić, można też pomyśleć, że zabieg ten był pewnego rodzaju próbą ułatwienia czytelnikowi odnalezienia się w gąszczu tych postaci, ale wydaje mi się, że można było to zrobić na pewno dużo zgrabniej, nie odwołując się do takiego stylu pisania. Reasumując, chwile ostateczne to bardzo dobry debiut. Książka, która potrafi wciągnąć, ma niespotykaną dotąd fabułę, która po części może się też odnosić do komiksów z serii Morphium, o których też opowiadałem na łamach Misterium Grozy. Teraz wpadło mi takie skojarzenie. Nie jest więc odosobniona na polskim rynku tego rodzaju fabuła, ale jest podana w sposób atrakcyjny, Zagadka, która pojawia się w książce jest naprawdę ciekawie opisana i mamy pewnego rodzaju przyjemność ze spędzenia tego literackiego tygodnia w Bogutach. Do tej pory w Misterium Grozy nie mieliśmy chyba okazji omawiać antologii, opowiadań napisanych przez wielu różnych autorów. Taka sytuacja zdarza się dziś i mamy do czynienia z antologią City 3. Cała seria antologii opowiadań grozy właśnie pod tytułem City obejmuje w tej chwili już trzy tomy. Do czwartego tomu jest ogłoszony nabór opowiadań i być może w przyszłym roku ukaże się właśnie ta część kolejna. Jeżeli chodzi o moje Podejście, bo od tego chyba powinienem zacząć, do antologii opowiadań różnych autorów, jest ono strasznie ambiwalentne. Jakoś nie jestem do końca przekonany, pomimo tego, że bardzo wiele antologii opowiadań różnych już czytałem w swoim życiu, bywały takie, które w stu podobały mi się i muszę powiedzieć, że zostawiły ogromny ślad na tym, co mnie fascynuje, jednak cały czas z ogromną ostrożnością sięgam po kolejne tego typu wydania książkowe. Bardziej jestem skłonny i, i chętniej czynię coś takiego, kiedy chodzi o zbiór opowiadań jednego autora, pomimo tego, że teksty mogą być bardzo różne i zresztą tak często bywa, to bardziej skłonny właśnie jestem sięgnąć po jednego wspomnianego autora niż antologię różnych opowiadań. Jednakże sięgając po antologię City 3, jestem pewien, że sięgnę również po dwie poprzednie, ażeby poznać całą historię tego wydawnictwa. A pomimo tego, że antologia również jest, tak jak wspominałem, złożona z tekstów napisanych na różnym poziomie, to uznaję, że jest to jedna chyba z ciekawszych antologii, chociaż tutaj sam sobie strzelam w kolano, ponieważ kiedy mówię, że rzadko sięgam po antologii różnych opowiadań, tym samym nie mogę chyba wydać takiego ogólnego sądu na temat jakości antologii na polskim rynku wydawniczym. Być może jest tak, że po prostu muszę tą swoją niechęć przełamać i sięgać po zbiory opowiadań z częstszym skutkiem, ponieważ wtedy chyba też z drugiej strony mogę mieć większy przekrój tego, jak różni autorzy piszą i czy warto sięgać po ich Powieści, powieści, które ja osobiście, wbrew e, temu, co twierdził klasyk literatury grozy Edgar Allan Poe, wolę od krótkich form opowiadań. Ale uważam, że tak naprawdę jest to zupełnie nieistotna sprawa i chyba wszystko jest tutaj kwestią gustu. Omówić taką antologię jak City 3 naprawdę też nie jest łatwo. Z tego względu, że przecież mamy... Ogromną rozbieżność tematyczną, pomimo tego, że spaja ją to tytułowe miasto, to jednak tematyka opowiadań jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo rozmaita. Wspomniany również poziom artystyczny tych opowiadań, pomimo tego, że jest niemalże równy, to znalazłem kilka tekstów, które albo nie przypadły mi do gustu, albo też jeden, którym jestem najbardziej zaskoczony. Tekst Marka Zychli no, jednak odbiega od reszty i jest tekstem zdecydowanie słabszym, ale o tym jeszcze powiem, kiedy będę omawiał mniej więcej całość antologii. W swoim omówieniu posłużyłem się czymś takim jak podział mniej więcej z grubsza tematyczny. Chodzi o to, że opowiadania, jak już wspomniałem, są bardzo, bardzo różnorodne, a to wiąże się z tym, że nie zawsze jakby wpadamy w dokładnie ten nastrój, który byśmy chcieli w danej chwili. Antologia ma to do siebie, że sięgając po nią mamy przed sobą pudełko z takimi chińskimi ciasteczkami. W każdym z nich jest jakaś niespodzianka. No a nie zawsze też my sami jesteśmy jakby przygotowani, czy też w jakiś sposób nastawieni na klimat, temat, jaki nam przedstawia autor. Podzieliłem tę antologie na siedem takich głównych jakby tematów. Może nawet nie tyle tematów, co po prostu działów. Posłużę się nimi w tym celu, ażebyście wy też mogli w jakiś sposób rozeznać się w antologii City 3, umieli poruszać po tym wyjątkowym literackim mieście i ewentualnie zwrócili uwagę na teksty, które bliższe są waszym nastrojom czytelniczym, jak i też mogli wejść w jakąś dyskusję z tym moim podziałem wspomnianym. Zacznijmy może więc od bardzo krótkiego, pierwszego jakby takiego tematu ogólnego. Tym tematem jest gatunek bizarro. W antologii City 3 w moim odczuciu mamy dwa takie teksty. Jest to tekst otwierający Kazimierza Kyrcza i Adriana Miśtaka, Nie tylko Kochankowie przeżyją, oraz jedno z tych ostatnich opowiadań Dariusza Muszera, Pająk. Chociaż to drugie opowiadanie nie do końca jest takim tekstem bizarro, ale w jakiś sposób ciężko mi było je powiązać z innymi wymyślonymi przeze mnie pod grupami tematycznymi. Nie tylko Kochankowie Przeżyją to tekst bardzo zwariowany, ciężki, jednocześnie bardzo też taki epatujący okropnościami. Tekst, którym ja niespecjalnie się zachwyciłem. Może dlatego, że tego typu ekstremalne, bo to jest takie dosyć ekstremalne bizarro, nie jest jakby czymś, co mnie fascynuje. Aczkolwiek sam pomysł na tekst, samo przeprowadzenie narracji jest zasługuje na uwagę, więc wszyscy sympatycy bizarro myślę, że będą są tutaj akurat tekstem bardzo, bardzo z tekstu, bardzo, bardzo zadowoleni. Chodzi o to, że mamy podstawą tekstu, jest jedna z legend miejskich dotyczących Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest to punkt wyjścia, punkt wyjścia dla wielkiej katastrofy cieplarnianej, która nawiedza mieszkańców Krakowa, stojących oczywiście w tych już kultowych, niemalże krakowskich korkach całe zawiązanie akcji, jak i jej rozwiązanie, można powiedzieć, jest w pewien sposób też zabawne, tak jak często bywa w Bizarro, więc okrucieństwo łączy się tutaj z tym takim czarnym humorem, również z nastawieniem na pewne przypadłości ludzkie, od których nie są wolni między innymi też wykładowcy wyższych uczelni. Z kolei pająk Muszera to pewnego rodzaju wariacja na temat arachnofobii, ale też i ludzkiego lenistwa. Tak ja to przynajmniej odczytałem. Poza tym oczywiście też mamy tutaj zaburzenie w związku małżeńskim, które, jak to często bywa, są gdzieś w jego tle, gdzieś skrywane w pewnej tajemnicy i ludzie, którzy wiele lat żyją w jednym związku, mogą nie zauważać tego, jak zamieniają się w osoby, którymi, czy też nawet w istoty, tutaj w tym wypadku, z którymi wiąże się ogromna niechęć ze strony partnera. Opowiadanie napisane w bardzo sprawny sposób, obrazujący przemianę naszego głównego bohatera, która literacko poprowadzona jest naprawdę znakomicie. Drugim jakby takim działem tematycznym, chyba najbardziej ubogim, bo według mnie jest tylko jedno takie opowiadanie w antologii City 3, jest coś takiego jak pewnego rodzaju narracja komiksowo, taka marvelowsko-superbohaterska, jak to bym powiedzieć mógł. I chodzi mi tutaj o opowiadanie Macieja Żytowieckiego, Mokilka. W tym wypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką, można by powiedzieć nawet dark fantasy. Mamy tutaj do czynienia z piekłem, z demonami, no i oczywiście pewną specyficzną bohaterką, która ma za zadanie wykończyć jednego z takich demonów. Jak się pewnie domyślacie, akcja toczy się dosyć tak filmowo, mógłbym powiedzieć, i gdyby zrobić z tego pewnego rodzaju taki short filmowy, myślę, że przy dobrych efektach specjalnych wyszedłby znakomicie. Tutaj mamy napisane sprawnie opowiadanie właśnie, jak już wspomniałem, takiego dark fantasy umiejscowione w pewnym hotelu gdzie hmm, główna bohaterka właśnie ma za zadanie wykonać taką supertajną misję wykończenia jednego z demonów. Jak to się wszystko potoczy, no to już hmm, myślę, że sięgając po opowiadanie, dobrze się będziecie przy tym rozwiązaniu sytuacji bawić. Żeby tak zostać przy jeszcze tematyce dobrej zabawy, to w antologii City 3, pomimo jakby tego... Hmm, tego płaszczyka, takiego bardzo poważnego. No, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju horror miejski, to jest to w obecnych czasach jeden z tych podgatunków horroru, który mocno oddziaływuje na współczesnego czytelnika i ma go straszyć tym, co jest wokół niego. Więc tym bardziej poważne podejście do tematu no, sprawić może nie lada kłopot, co bardziej wrażliwym czytelnikom. Mamy jednak w antologii City 3 kilka opowiadań, które ja bym określił jako takie napisane z pewnym przymrużeniem oka. Aczkolwiek to przymrużenie oka wcale nie jest jakby... Potraktowane komicznie, prędzej nawet można bym powiedzieć, że ironicznie, i przede wszystkim tego typu zabieg literacki udaje się według mnie Markowi Grzywaczowi w opowiadaniu z kaszmi. Opowiadaniu, gdzie pojawiają się w życiu bohatera nagle ni stąd i są wąt jakieś, ciężko powiedzieć czy magiczne, ale jakieś pewnego rodzaju, nie z tego świata strzałki, które wskazują mu wszystko to, co ma działać w swoim życiu, wskazują mu jego prawidłowe wybory. No i te strzałki, można powiedzieć, przycinają się do tego, że nasz główny bohater osiąga ogromny sukces życiowy i trafia na pewną sytuację, w której tak jakby przestaje ufać tym wskaźnikom drogi życiowej. No i jak się to dla niego kończy? Myślę, że warto bardzo sięgnąć po opowiadanie Marka Grzywacza, który po raz kolejny zaskoczył mnie tematyką, zaskoczył rozwiązaniem i uważam, że jest to autor, na którego warto często zwracać uwagę. Takie opowiadanie, które też trochę, można by powiedzieć, podchodzi pod bizarro, trochę też jest pewnego rodzaju tutaj Natle innych opowiadań pewnego rodzaju bajką po prostu. Jest to opowiadanie Słowik musi odejść, mniej więcej zahaczające o tematykę polityczną, o tematykę wyborów i o to, że w niektórych miastach, tutaj akurat mamy do czynienia z Łodzią, społeczeństwo, które istnieje tam od dawien dawna, nie bardzo jest skore do tego, żeby coś zmieniać w jego strukturze. No i dlatego Jeden z bohaterów tego opowiadania, główny, tytułowy bohater, radny, Sowik, musi odejść, musi odejść ze swojego stanowiska i może się to skończyć w bardzo drastyczny sposób. Takie rzeczywiście humorystyczne, ale nie pozbawione drugiego dna Opowiadanie Zeterzelke było takim specyficznym smaczkiem dla mnie przy czytaniu antologii City 3 i jakkolwiek nie przypadam za tego typu tekstami osobiście, tutaj muszę powiedzieć, że tekst zainteresował mnie, wciągnął świetnie poprowadzona narracja, także bardzo bym też polecił. Ostatnie opowiadanie w zbiorze, czyli Granie na czekanie Kazimierza Kyrcza i Michała J. Walczaka to też pewnego rodzaju mrugnięcie okiem w kierunku czytelnika, przede wszystkim znów tego krakowskiego. Kazimierz Krycz w obu opowiadaniach pozostaje w Krakowie. Jedno opowiadanie, to pierwsze, to opowiadanie bizarro dzieje się w ścisłym centrum, a w ostatnim opowiadaniu z tomu City 3 przenosimy się do Nowej Huty i tam mamy też pewną specyfikę tego osiedla przedstawioną, jak i również no, sytuację niecodzienną w życiu bohatera i spotkanie jest też z niecodziennym a może nawet nie tyle niecodzienny, co w, jeżeli chodzi o Nową Hutę i zresztą Osiedla Krakowskie, mamy taki codzienny, można powiedzieć, problem z tak zwanymi żulami, menelami itd. podobne. Tak więc tutaj główny bohater też ma jeden z takich problemów, no, rozwiązany w dosyć drastyczny sposób. To opowiadanie akurat okraszone szczyptą czarnego humoru naprawdę pozostawia miłe, czytelnicze wrażenie. Ostatnim z opowiadań, jeżeli chodzi o te opowiadania z przymrużeniem oka, no chciałbym tutaj akurat umieścić opowiadanie Marka Zychli First Eye. No i już na wstępie omówienia antologii City 3 wspomniałem, że jest to chyba najsłabsze opowiadanie z tego tomu. Najsłabsze dlatego, że naprawdę zaskoczyłem się tym tekstem Marka Zychli. Znając autora z innych opowiadań. Tutaj czuję się, jakbym dostał opowiadanie niedokończone. Prędzej jakiś szkic niż taką całość, która ma zrobić na czytelniku wrażenie. Historię mamy dosyć prostą. Jej zakończenie jest właśnie takie dosyć przewrotne i zabawne i to naprawdę ratuje ten tekst, ponieważ... Czytając go tak, jak już wspomniałem, uważam, jakby był to raptem szkic do pewnego opowiadania. Postaci, przede wszystkim postaci nim w tych z legend irlandzkich, są tutaj przedstawione mało przekonująco i. Tu, gdzie na przykład mamy do czynienia z taką główną nimfą, która, z którą spotyka się nasz bohater i dzięki której on odzyskuje powiedzmy władzę nad swoim losem i życiem i odpędza się od pewnej nimfy innego, mniejszego kalibru, która toczyła się w jego życie, Mamy tutaj akurat dużą, sporą dawkę humoru i to jest fajne w tym opowiadaniu. Fajne jest też zakończenie, jak już wspomniałem, ale to, co tutaj Markowi muszę wytknąć, to właśnie słabo poprowadzony styl narracyjny opowiadania, w którym czuję się jakby pewne zdania nie kleiły się zupełnie z drugimi i naprawdę no, czytało mi się to tak jak mówię, jak pewien szkic do tego, co ma dopiero powstać. Sam pomysł w opowiadaniu Marka Zychli z takim przekazywaniem klątwy, można powiedzieć, też był wykorzystywany w bardzo podobny sposób wielokrotnie, stąd też właśnie moje, można powiedzieć, takie bardziej krytyczne spojrzenie. Przechodząc już bardziej do takiej pokaźniejszej grupy tematycznej, jaką tutaj sobie próbowałem określić, mamy więc czwórkę, czyli opowiadania tak zwane bardzo mocno klimatyczne. Klimatyczne z tego względu, że autorzy opowiadań operują w nich niesamowicie jakby nastrojem, nastrojem właśnie budowanym dzięki językowi, dzięki pewnemu stylowi, który potrafi czytelnika zabrać w tak miejsca swojego umysłu bardziej emocjonalne. Tutaj autorzy potrafili zagrać na uczuciach, potrafili stworzyć barwnych bohaterów mimo krótkiej formy no i potrafili też, tak jak chociażby Izabela Scholz, przekazać coś bardzo, bardzo osobistego. Jeżeli chodzi o to, że czasem przecież znamy osobiście niektórych autorów. Widzimy, co oni też publikują, powiedzmy, na Facebooku, gdzieś w, na swoich blogach, gdzieś w swoich wpisach. Mamy więc wtedy też obraz takich osób w pewnym rodzaju pewnego rodzaju bliższy i pełniejszy i możemy też odnieść to wszystko do ich sztuki. Tak jak przy, na przykład jest w najnowszej książce Wojciecha Guni Nie ma wędrowca, o której będę opowiadał w następnej audycji. Tak więc tutaj i może nawet zacznę od opowiadania Izabeli Scholz Krew to życie, w którym tematyka można by powiedzieć lekko wampiryczna, przekuta jest właśnie na tą tęsknotę za nie wiem, czy wiecznym życiem, ale przede wszystkim za młodością, tęsknotę za utraconym czasem, on tutaj jest bardzo mocno to zaznaczone. Pomimo tego, że opowiadanie Izabeli Scholz jest chyba najkrótszym opowiadaniem w antologii City 3, to jest ono strasznie wymowne, posiada bardzo mocny wydźwięk właśnie tej tęsknoty za tym za pełnią życia. Oczywiście wydźwięk opowiadania pozostaje bardzo negatywny, bardzo smutny i to też sprawia, że to opowiadanie zaliczając do takich opowiadań z klimatem w City 3 muszę zdecydowanie wyróżnić. Podobnie jak i opowiadanie Krzysztofa Maciejewskiego Kalp Trewak, opowiadanie, które zbudowane zostało jakby na serii utworów jazzowych, które właśnie przekazują nam taką smutną, zawiesistą, klimatyczną narrację. Głównym jej elementem poza serią jazzowych utworów, które jakby stanowią szkielet opowiadania i najbardziej istotną rzeczą w nim jest tytułowy Kalp Trewak, tajemniczy przedmiot, który powoduje dziwne zmiany w życiu bohatera, jak i również wprowadza go w bardzo nietypowe, tajemnicze sytuacje. Ciężko byłoby mi opowiedzieć jeszcze raz jakoś dokładnie fabułę tego opowiadania i myślę, że najlepiej zrobił to sam autor, a przez właśnie swój niesamowity, nastrojowy język literacki myślę, że wprowadza każdego czytelnika, który oczywiście sięga po literaturę nie tylko grozy, ale taką literaturę bardziej też psychologiczną wprowadza w niesamowity nastrój i chyba Krzysztofowi jako jednemu z nielicznych udało się sięgnąć po takie słowa w języku literackim, ażeby móc oddać w jakiś sposób zawiłość muzyki. W tym wypadku akurat muzyki jazzowej, a to nie jest łatwe. Dzień Archanioła Artura Daniela Liskowackiego to też pewnego rodzaju taka wariacja na temat dnia wszystkich świętych, na temat odwiedzin na cmentarzach i ukazanie tego w trochę innym, trochę takim bardziej jakby science fiction, trochę przyszłościowym zwierciadle. To opowiadanie akurat wydaje mi się jednym z najchłodniejszych opowiadań, pomimo że jest klimatyczny, ma jakieś ukryte emocje w sobie, to jednak sposób prowadzenia całej narracji, zdawał mi się bardzo chłodny i też jest pewnego rodzaju w tym wszystkim coś takiego jak odczucie rzeczywiście czasem wizyt na cmentarzu, kiedy wybierają się na tą wizytę członkowie rodziny, nawet tej najbliższej i być może w tym wszystkim tkwi pewnego rodzaju też jakaś tajemnica. Oczywiście dwoje tych osób, tutaj akurat dwójka bohaterów też ma jakby gdzieś tam w głębi pewnego rodzaju sprawy nie do końca rozwiązane, nie do końca takie, które wyszły na światło dzienne i ich dbałość o pewne szczegóły całej wizyty na tym niecodziennym cmentarzu przypominają to, co mamy to, z czym mamy do czynienia nawet często obecnie, a więc taka pewnego rodzaju chłodna zaduma, gdzie emocje zostały gdzieś przykryte tym no, można by tak poetycko powiedzieć, marmurowym całunem. Warto też zwrócić pewną uwagę na taki szczegół, że w antologii City 3 bardzo często pojawiają się wśród bohaterów opowiadań fotografowie albo też ludzie, którzy po prostu robią zdjęcia i gdzieś te zdjęcia mają jakieś swoje znaczenie. Największe znaczenie chyba i też zresztą jakby poświęcono temu najwięcej uwagi w opowiadaniu Ćmy Romana Aleksandrowicza, opowiadaniu, które można streścić jako e, zdecydowanie upiorną, dziwną sesję zdjęciową pięknej modelki, która no, kończy się też w taki sposób, za bardzo nie chcę wam zdradzać, bo jest pewnego rodzaju przesąd związany z robieniem zdjęć i tutaj w tym opowiadaniu ćmy właśnie ten przesąd został po części wykorzystany, ale został też tak zbudowany narracyjnie, że naprawdę chylę czoło przed Romanem i muszę powiedzieć, że stworzył naprawdę znakomity klimat. Trochę też w tym wszystkim może było w moim takim odczuciu, w moich skojarzeniach czegoś, co znałem z filmu Mucha. Kronenberga, ale to tylko takie dalekie skojarzenie, które choć może nie pozostaje tutaj do końca bez racji. No i sam tytuł Ćmy, pomimo tego, że pojawia się fantastyczny jakby element tego owada, to też pojawiają się związane z nim konotacje symboliczne i przysłowiowe, więc tutaj w tym opowiadaniu znajdziemy kilka warstw, które możemy sobie z powodzeniem rozbierać i dochodzić do ciekawych wniosków. Opowiadaniem, które zdecydowanie stawia na klimat, klimat takich legend miejskich, legend, no w sumie właściwie jeżeli chodzi o pociągi, no to z, trzeba zwrócić uwagę, że tak, tak, są to legendy miejskie, aczkolwiek bardzo często, tak jak na przykład u Grabińskiego, samotne stacje kolejowe były takim... Miejscem, które zdecydowanie tworzyło nastrój grozy. U Agnieszki Kwiatkowskiej, bo o opowiadaniu trup i pociąg teraz mowa, zdecydowanie chodzi o klimat właśnie legendy miejskiej, klimat legendy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ale też związany jest z tym, że tylko co niektórzy ludzie mają dar, który pozwala zobaczyć świat duchów i wniknąć weń wejść w interakcję, co dzieje się w opowiadaniu Agnieszki Kwiatkowskiej dzieje się to w taki sposób mocno, powiedziałbym, że klasycznie horrorowy, taki lekko gotycki, ale oczywiście wszystko dzieje się u nas, w naszym współczesnym świecie i tym samym muszę powiedzieć, że podobnie jak Piotrowi Borowcowi w opowiadaniach z tomu Wszystkie Białe Damy bardzo często udało się klasyczne elementy opowiadań grozy przetransferować na nasz obecny grunt. Tak samo Agnieszce Kwiatkowskiej udało się to znakomicie, no i tym bardziej, że sposób pisania Agnieszki Kwiatkowskiej jest naprawdę świetny i zasługuje na uwagę, tym samym, że potrafi ona opowiedzieć taką, można powiedzieć, tradycyjną legendę w bardzo interesujący, fascynujący sposób. Zostają nam więc jeszcze tylko dwie grupy tematyczne. Zostaje nam teraz yy, Przychodzi nam teraz zmierzyć się z tym, co ja tutaj określiłem jako pewien taki terror miejski pewnego rodzaju. Tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimiś drapieżnikami najczęściej, z taką walką o przetrwanie w tym miejskim świecie. Pierwszym takim opowiadaniem, na które natykamy się zaraz na początku tomu jest Dariusza Barczewskiego, Ekosystem, opowiadanie, które Właśnie pokazuje dokładnie ten miejski ekosystem, ale złożony z takich potworów, które polują jeden na drugiego i każdemu wydaje się, że jest tak sprytny, że przechytrzy innych, co okazuje się oczywiście zaskakujące dla niego w finale opowiadania. Tym samym opowiadanie ekosystem pod płaszczykiem potworności może nam bardzo wiele pokazać o nas samych. I to tym bardziej stanowi o kunszcie tego opowiadania. Opowiadanie Jarosława Turowskiego, Rybki, akurat jest opowiadaniem opartym na dość schematycznym temacie, schematycznym o tyle, że mamy do czynienia z bohaterem, który no, że tak powiem, groszem nie śmierdzi, odnajduje smartfona i w nim odnajduje zdjęcia, które no, bądź co bądź mogą rzucić mocny cień i oskarżenie na właściciela. Tego zagubionego telefonu. Bohater postanawia jednak wziąć poprawy w swoje ręce i idzie załatwić sprawę sam. No, że tak powiem, nie kończy się to dla niego zbyt dobrze, ale też samo opowiadanie oparte jest na pewnego rodzaju schemacie grozy, który znamy z amerykańskich filmów, z amerykańskich też zachodnich, ogólnie mówiąc, opowieści, gdzie bohater poprzez własną pazerność wpada w pułapkę. Tym samym opowiadanie napisane zgrabnie, ale że tak powiem niespecjalnie odkrywcze. I tutaj akurat moje odczucia są właśnie takie niespecjalnie entuzjastyczne. Piotra Remera Gracie mecza to opowiadanie, które też skupia się na pewnego rodzaju blokowiskach i po części Odnosi się też do tego, co chyba miało miejsce bardziej w przeszłości, czyli wtedy, kiedy na podwórkach naszych osiedli, blokowisk, często dzieciaki zaczynały swoje przygody z dorosłością od najpierw tam, wiadomo z zabaw zespołowych. Później krok po kroku przechodziły do tych bardziej dorosłych, że tak powiem, zajęć, a więc nałogów różnego rodzaju ciemnych spraw w cudzysłowie. No i tak dzieje się z jednym z bohaterów tej opowieści, w której tak naprawdę poza grozą taką bardzo cielesną, jaka ma miejsce na końcu, mamy do czynienia z grozą upadku właśnie też głównego bohatera. Ta groza opowiadania, gracie mecza jest taka dwuwymiarowa. Jej zakończenie praktycznie jest pewnego rodzaju tylko klamrą dla opowieści, która tak naprawdę toczy się wewnątrz i toczy się w osobie tego głównego bohatera, zwanego trochę żartobliwie, ale przecież takie pseudonimy są bardzo popularne, czyli Lulka. Opowiadaniem takim mocno terrorystycznym można też powiedzieć i drapieżnym jest opowiadanie błysk Anny Szczęsnej. Opowiadanie mocno bym nawet powiedział sięgające do postapokaliptycznego klimatu, czyli do tego, że gdzieś następuje katastrofa, coś wybucha no i tajemniczy pył ogarnia miasto powodując halucynacje no i w tej takiej halucynogennej rzeczywiście atmosferze Nasza główna bohaterka, również robiąca zdjęcia, co już tutaj zdążyłem nadmienić, z pewnego rodzaju obsesyjnością poszukuje postaci, którą sfotografowała jeszcze dzień wcześniej. No i oczywiście, podobnie jak w kilku innych opowiadaniach, między innymi w Rybkach, nasza bohaterka tym swoim poszukiwaniem wplątuje się w niezłą kabałę. Taką, z której nie do końca wiadomo, czy wyjdzie cała i bez szwanku tu w tym opowiadaniu błysk właśnie też warto zwrócić uwagę, jak zgrabnie i bardzo interesująco taki ciężki, mroczny klimat autorka buduje. I tutaj miałem akurat pewnego rodzaju obiekcje, czy zaliczyć to opowiadanie bardziej do klimatycznych, czy bardziej do terrorystycznych, ale myślę, że główna osnowa fabuły jest bliższa temu drapieżnikowi, o którym już tutaj wspominałem. No i takim dosyć specyficznym drapieżnikiem miejsc, jest taksówkarz z opowiadania Meloman, zresztą tytułowa postać. Ten Meloman w specyficzny sposób potrafi pokazać ludziom, którzy jakby nie doceniają sztuki, wysokiej sztuki muzycznej, czyli nie chodzą do filharmonii, nie doceniają muzyki klasycznej, pokazuje im, w jaki sposób takie utwory należy rozumieć i doceniać. Tu muszę po, bardzo pochylić czoła przed Arturem Olchowym, autorem tego opowiadania, który w taki dosyć przewrotny sposób pokazał, jak należy rozumieć taką właśnie klasyczną muzykę, że muzyka to nie tylko dźwięki i zabawa, ale też właśnie pewnego rodzaju podteksty znajdujące się gdzieś w niej, które jak najbardziej można odbierać emocjonalnie i budować na ich strukturze własne fabuły. Zdecydowanie z takim taksówkarzem nie chciałbym odbyć podróży, aczkolwiek myślę, że nie miałbym specjalnie jakichś powodów, ażeby się obawiać, gdyż z muzyką klasyczną również Często się spotykam i mam nadzieję, że odpowiednio potrafię zinterpretować. Artur Olchowy w sposób bardzo horrorystyczny pokazał, jak należy to robić. Pozostają mi więc tylko trzy opowiadania, które zaliczyłem do ostatniej grupy, a więc opowiadań takich mocno psychologicznych. Pierwszym z nich jest opowiadanie Tadeusza Oszubskiego Romek. Opowiadanie, o którym w posłowiu do antologii Ksenia Olkusz napisała, że właśnie tytułowy Romek jest osobą, która nad rzeczywistość autentyczną przekłada znamienną formę gry z iluzją. No i tutaj właśnie taką formułę opowieści mamy. W tym opowiadaniu Romek to chłopiec z mocnymi problemami psychicznymi. Już sam wstęp opowiadania nosi pewne cechy o zobrazowaniu tej sytuacji, kiedy Romek podchodzi do okna, przyciska twarz do szyby, no i ludzie oglądani za niej byli mniejsi niż na ekranie Telewizora. Sam jakby symboli samo jakby symboliczne przedstawienie tego, że Romek podchodzi do szyby i patrzy za szyby na świat, bardzo często jest e, wspominane w, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dziećmi autystycznymi czyli z dziećmi, które jakby są za pewnego rodzaju szybą świata, nie rozumieją go do końca. Takiego też mamy tutaj Romka, który tworząc swój ilozoryczny świat pokazuje, w jaki sposób takie dzieci mogą myśleć, a sam Tadeusz Oszubski właśnie tym krótkim opowiadaniem zwrócił na to mocną uwagę. Kornela Mikołajczyka, tkanka, to też pewnego rodzaju powiązanie takie psychologiczne rzeczy związanych z, powiedzmy, zawiłościami architektury, jak i właśnie z pewnego rodzaju, można powiedzieć, schizofrenią, z z która pokazuje naszemu głównemu bohaterowi to jak bardzo tkanka miasta wsiąka w niektóre osoby i powoduje ich, nazwijmy to, nieszczęśliwe wypadki czy też samobójstwa. Okropna to przypadłość w wypadku naszego głównego bohatera, który przez właśnie nią niszczy też nie tylko własne, ale też życie najbliższej sobie osoby. Juliusza Wojciechowicza również zaliczyłbym do, do autorów opowieści bardziej psychologicznych, a jego okno wydaje mi się jednym z majstersztyków antologii City 3. Majstersztyków, który łączy w sobie właśnie psychologię zagubionego, odrzuconego człowieka, który stracił całą swoją witalność i młodość, łączy właśnie z pewnego rodzaju fantastyką związaną z obrazem, obrazem jako oknem do innego świata. Ale właśnie czy ten inny świat do końca jest tym, co widzimy przez to okno? Kiedy obraz przedstawia nam coś wspaniałego, świat, w który chcielibyśmy się zanurzyć, uciec, tym samym jest tutaj sprawa taka, że nie do końca to, co przedstawia obraz, będzie takie samo, kiedy weń wnikniemy. Juliusz Wojciechowicz w pewnego rodzaju tutaj przestrogę nas e, chciał wprowadzić tym opowiadaniem i myślę, że udało mu się to w stu A, tutaj trochę się zapędziłem, bo powiedziałem, że ostatnią z grup tematycznych jest właśnie te, ta związana z opowiadaniami bardziej psychologicznymi, ale jednak patrzę sobie jeszcze na moją kartkę tutaj z notatkami i oczywiście, jeszcze mam jedną ostatnią grupę teraz, Grupę, która właściwie wiąże się z nie tyle samą tematyką opowiadań, co z właśnie stylem prowadzenia narracji. Pierwszym i najbardziej chyba wyróżniającym się z tych wszystkich tekstem jest tekst Kamera Moniki Jaworowskiej, która za pomocą samych dialogów, takiego jakby mini scenariusza, przedstawia sytuację, w której młodzi ludzie idą z kamerką i chcą nakręcić sobie filmik z nawiedzonego domu. Nawiedzonego dlatego, że jego były właściciel jakiś czas temu umarł, no i dom oczywiście e, obrósł już e, taką ciemną legendą. No, ich wyprawa oczywiście kończy się średnio przyjemnie, a wszystko zbudowane, jak już wspomniałem, z samych dialogów, e, powoduje, że czytamy ten tekst szybko, ale też e, mamy możliwość takiego szybkiego zwrotu akcji i dzięki temu wpadamy w bardzo, bardzo fajny klimat opowiadania. Taką zupełną zabawą, formą według mnie jest tekst Bartosza Orlewskiego Pokój, korytarz, tekst, w którym po prostu mamy do czynienia z taką szkatułkowością opowieści, z poprowadzeniem narracji z kilku różnych punktów widzenia, no i ta szkatułkowość powoduje, że Tekst właśnie bardziej jest zabawą dla mnie, formą, niż taką, takim wyrazem jakiegoś przekazu literackiego, ale zabawa formą jest naprawdę tutaj świetna i myślę, że powinien się ten tekst spodobać każdemu, kto też ceni teksty, o których ja tutaj wspominałem, jako o tekstach klimatycznych, bo klimat Bartosz zbudował naprawdę rewelacyjny dzięki temu zabiegowi, no i sam tekst nie jest też długi, więc nie mamy tutaj do czynienia z przegadaniem tematu. zwięźle i treściwie tak bym mógł określić ten tekst. No i przede wszystkim bardzo interesująco. No a ostatnie opowiadanie, labirynto Głowy, to opowiadanie Dawida Kaina, który tutaj też bawi się pewnego rodzaju formą, ale bardziej taką związaną z warsztatem pisarskim. Taka autoautorska refleksja, podzielenie świata rzeczywistego i świata fikcyjnego, literackiego. Nie potrafię jakoś zdecydowanie opisać tego tekstu. Bardziej jest on bardziej byłbym tu skłonny polecić wam koniecznie ten tekst do przeczytania, żeby poznać jak sam warsztat Dawida Kajna mocno poszedł do przodu w porównaniu z jego opowieściami, które do tej pory czytałem. No i zresztą Sami dobrze wiecie, że jego książka Fobia ostatnimi czasy to pewnego rodzaju furora wśród czytelników. No i tym samym Dawid Kain przypieczętowuje jakby tym opowiadaniem swoją pozycję jako autora. Macie więc e, tą przydługą chyba opinię o antologii City 3, ale mam nadzieję, że w każdym z opowiadań coś mogłem wam i dzięki temu będziecie bardziej zdecydowani, czy sięgać po antologię prędzej czy później, bo chyba to, że sięgnąć po antologię City trzeba, to nie ulega wątpliwości. Oczywiście jeszcze bardzo znamienitym i ważnym faktem jest tutaj posłowie, posłowie dr Kseni Olkusz, którą myślę, że z Misterium Grozy już dobrze znacie, która w bardzo taki też, można powiedzieć, podobny sposób Opisuje teksty antologii City 3 krótko, ale właśnie przedstawia o każdym z nich kilka zdań, zdań, które jakby są rekomendacją dla tych znajdujących się tutaj tekstów. Przede mną więc jeszcze antologia City 1 i City 2. Tym samym 28 Misterium Grozy przychodzi nam zamykać. Na zakończenie przygotowałem też jeden z bardziej klimatycznych utworów zespołów z Finlandii, które bardzo często posiadają niezwykły taki zimowy klimat. A jako, że taka pierwsza zima za oknem pojawiła się, przynajmniej tutaj w Krakowie, to tym samym myślę, że warto też takimi utworami jakby Ocieplić swoją domową atmosferę. Pomimo ich smutku i pewnego rodzaju takiego niesamowitego klimatu, takie utwory jak zawsze to bywa dostarczają wiele przyjemnych i właśnie ciepłych przeżyć, przynajmniej mojej osobie. Tym samym ja na zakończenie mogę powiedzieć tylko tyle, że w chwili obecnej jestem w trakcie lektury nie ma wędrowca Wojciecha Guni, powieści, która idealnie nadaje się na zimowe czytanie i którą z pewnością omówię już w nadchodzącym następnym Misterium Grozy. Na wszystkich Was słuchających mojej audycji zachęcam też do odwiedzania profilu na Facebooku. Tam bowiem również pojawia się wiele, wiele interesujących rzeczy. Między innymi poza ciekawymi informacjami, które udaje mi się czasem wyłapać, znajdziecie również przecież konkursy konkursy na bardzo ciekawe lektury. W chwili obecnej trwa konkurs na Kostuszkę Carly Mori, no a już niebawem kilka nowych książek będziecie mieli okazję wyłapać. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że konkursy te są dosyć czasem wymagające. No ale dzięki temu my wspólnie mamy bardzo fajną zabawę. Taką mam nadzieję. I tym samym przyjemnego wieczoru Wam życząc zapraszam na kolejne odsłony Misterium. Krzysztof Korsarz-Bieliński mówi Wam do usłyszenia.